Ewangelia Łukasza, dziewiąty rozdział, od osiemnastego wiersza przeczytamy. I stało się, gdy modlił się na osobności, że byli razem z nim uczniowie, i zapytał ich tymi słowy, za kogo mają mnie ludzie? A oni odpowiadając, rzekli, za Jana Chrzciciela, a inni za Eliasza, inni jeszcze za jednego z dawnych proroków, który zmartwychwstał. I rzekł do nich, a wy za kogo mnie macie?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 W osiemnastym wersecie widzimy Pana Jezusa, jak w odosobnieniu, w osobności się modlił. Można by powiedzieć, że jest to rzecz, którą co prawda znamy z Pism. W wielu miejscach jest tak napisane, ale tak naprawdę jest to w swojej istocie zadziwiające. Dlaczego Syn Boży, który o którym psalmie jest napisane oto cały jestem modlitwą, także odchodził na ubocze. I też jest ważne dla nas, żeby każdy z nas jest powiedziane bez przestanku się modlcie, brał ten wzór, żeby na osobności trwać w modlitwie. I tutaj ta Modlitwa akurat odbywała się w towarzystwie uczniów, bo jest tutaj powiedziane, byli z nim razem uczniowie. I ta modlitwa przerodziła się w następnie rozmowę. I ta rozmowa jest bardzo znana, bo ona jest między innymi punktem sporu w chrześcijaństwie, jak ona się odbywała, na przykład ta wersja z Mateusza, 16 rozdział. Pytanie, za kogo mają mnie ludzie? Czyli najgłębsza istota tak naprawdę tego, o czym jest Ewangelia, bo Ewangelia właśnie jest o tym, za kogo uważa Pana Jezusa Bóg. A czy my mamy te same myśli o Chrystusie, jakie ma o Nim Bóg, czy też mamy je w jakiś sposób wykrzywione? I przecież odpowiedź na to pytanie, za kogo mają mnie ludzie, jest w pewnym kontraście z tym, za kogo On sam siebie na ziemi uważał, uczynił, bo wiemy, że on się uniżył i między innymi modlitwa, od której się ten werset zaczyna, jest przejawem uniżenia, bo przecież jeżeli ja sam sobie poradzę, no to nie muszę się modlić, prawda? To jest właśnie to, że ja sobie sam nie poradzę, dlatego muszę wołać do Boga, bo ja jestem w pełni zależny od Boga. I Pan Jezus, modląc się na osobności, również tą zależność pełną wyrażał. Czyli można by powiedzieć, że On tym zachowaniem odpowiadał na jedno z pytań. Za kogo mamy Go uważać? Mamy Go uważać za Tego, który w głębi się uniżył. To byli bardzo szczęśliwi ludzie, bo tłumy odeszły, najedzone, a ci uczniowie dalej byli z Panem. Bardzo osobiście chciałbym być w tym gronie i e, widzieć Pana i rozmawiać z Nim. Pan Jezus w Ewangeliach jest to opisane, około 30 razy się modlił i nawet, jak to Harald zauważył, dwa razy na krzyżu. Dlaczego się modlił? Oczywiście ojciec z synem od wieczności ze sobą rozmawiają, Ale też Pan Jezus jako doskonały człowiek, właściwie był takim, jakim Bóg chciał, żeby był człowiek, więc także modlił się. I na pewno oprócz stałych pór, kiedy modlimy się, winniśmy, jak to ktoś trafnie ujął, każdą myśl, potrafić przemienić modlitwę w ciągu dnia. Tak jak jest napisane, bez ustanku się modlucie. To jest też lekarstwo na grzech czy na próżność, dlatego że nie można myśleć o dwóch rzeczach jednocześnie. I kiedy zwracamy się do Boga, to można powiedzieć, że się wyżej. I jest to też ciekawe, że o modlitwie wspominają apostołowie w Ewangeliach, także apostoł Paweł pisał o tym, że Pan Jezus przy czy w czasie wieczerzy modlił się, to przecież sam Pan mu powiedział, bo on w tym nie uczestniczył. I tak sobie wyobrażam, Pan Jezus mówił, wtedy pomodliłem się. I a szczególnie Jan opisał modlitwę. To jest cały rozdział w jego Ewangelii. Jak Pan Jezus się modlił, więc można sądzić, słyszał to, a później nie zapisał. Jest to wyjątkowe czy Pomyślałem, że jesteśmy w stanie zapisać dzisiaj na przykład po dzisiejszym zgromadzeniu wrócić do domu, zapisać czyjąś modlitwę słowo w słowo. To jest coś nadzwyczajnego. Róż Jan z Bożą pomocą potrafił tego dokonać. To też jest ciekawe, że Panie Jezus modlił się wielokrotnie, ale nigdzie nie czytamy, że modlił się razem z uczniami. To znaczy, tak jak my dzisiaj się razem modliliśmy. Widzimy, że był w pewnym oddaleniu, jak w Ewangelii jest napisane, na czy właściwie tutaj chyba, w rodzie Getsemane, na rzut kamienia, kilkadziesiąt metrów, ale jednak nigdy nie modlił się po prostu razem w grupie z apostołem. Być może dlatego, że on był z wysokości, a on z niskości. I teraz, jeśli dochodzimy do tego pytania, za kogo mnie ludzie uważają, to myślę, że gdyby to tylko człowiek zapytał, moglibyśmy sądzić, że jest próżny. Ponieważ to ludziom często zależy, żeby, czy zależy na tym, żeby wiedzieć, co inni o mnie myślą. Wiemy, że politykom bardzo zależy na tym, co ludzie o nich myślą. Są sondaże, opinii publicznej. Są sposoby na to, żeby manipulować ludźmi w ten sposób, żeby ocieplić wizerunek na przykład kogoś. To są wszystko znane rzeczy, ale tutaj mamy do czynienia nie z ludzikiem z plasteliny, z jakim my jesteśmy, tylko mamy do czynienia z tym, który te ludziki ulepił. Więc Pan Jezus pyta tym samym, czy oni mnie uważają, tak teraz upraszczam to, za ludzika z pasteliny, czy uważają mnie za tego, który je stworzył, czy ich stworzył. I w odpowiedzi mając na względzie choćby ten cud, który się dopiero co wydarzył. Więc jeśli ktoś widział tego rodzaju wydarzenie, to musiał sobie zadać pytanie, kim jest ten ktoś, kto tego dokonuje. Odpowiedź, odpowiedzi były różne. Widzimy Jan Chrzciciel, który zakończył służbę i właściwie został stracony w momencie, kiedy Pan Jezus zaczynał tę służbę. Więc niektórzy sądzili, że to jest stały Jan ze względu na pobożność czy nauczanie, inni że Eliasz ze względu na cuda. Mateusz podaje Jeremiasza. Ze względu na to, że Jeremiasz płakał nad Jerozolimą. Pan Jezus także. Poczący prorok. Też i ten, który napominał. W tym też widzimy, że ludzkie opinie są wielokrotnie mylne. Ludzie mylą się w ocenie duchowych spraw. I tak też było w tym wypadku. Chrystus nie był wyjątkowym ludzikiem z pasteliny. On był tym, który je stworzył. sytuacja tutaj jest y, w Ewangeliach kiedy Pan Jezus rozpuszcza lud czy jakby mówić, odprawia ich po tym nakarmieniu i sam y, modli się a uczniom każe płynąć do krainy genezarańczyków i zaś później chodzi po wodzie idzie po wodzie do nich kiedy już byli utrudzeni wiosłowaniem tak jest w Ewangelii Marka i Mateusza. Ja na tej sytuacji z chodzeniem po morzu nie mam. Czy jest? Nie jest. Ale nie ma, że się modli. Także y, faktycznie Pan Jezus modlił się sam. Uczniowie byli razem, ale y, oczywiście w tej sytuacji, kiedy Pan Jezus skończył się modlić i pytał ich o to. I e, możemy sobie też tutaj widzieć, że e, Pan Jezus modli się za tym ludem, który tak wielce ubłogosławił tym chlebem, który rozłamał, a jakże było, oni tylko myśleli o tym, że e, się najedli, a nie, że Właśnie On jest tym, który przyszedł z nieba, aby sam być dla nich chlebem. Bo widzimy to z wypowiedzi właśnie w Ewangelii Jana. Najedliście się... Yy, szukacie mnie nie dlatego, że, się, że widzieliście cuda, ale żeście się najedli. I te słowa, które On zadaje uczniom pokazują i do nas pytanie bo Pan Jezus i nam je zadaje za kogo my uważamy kim dla nas jest Pan Jezus kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus Oni odpowiadają, rzekli, za Jana Chrzciciela i tak kiedy się zastanawiają nad tym i dzisiaj też mi się to przypomniało, inni za Eliasza, to takie było, no ludzie o tym mówili, bo Eliasz oczywiście został zabrany do nieba. I nigdzie nie ma grobu Eliasza. Także myśleli, że Eliasz wrócił. Ale też i Słowo Boże mówi nam na innych miejscach, że przyjdzie Eliasz. Ale to przecież nie był, to był tylko prorok. I łomny. Kiedy e, Izabel go wystraszyła, e, to przecież uciekał bardzo daleko od niej. Ale właśnie narzbawiciel nie bał się. Stał zawsze tam, gdzie powinien być. Tam, gdzie zawsze Bóg mu kazał. I proroków i tak dalej widzimy, że ludzie mają różne pomysły na to i mogą zaszufladkować każdego człowieka w swoje własne szufladki. Ale to pytanie, które tutaj Pan Jezus stawia, to właśnie stawia uczniom. Nie chodzi przecież od domu i do domu i mówi za kogo y, ludzie uważają Syna Bożego. Ale on chce właśnie ich, ich samych zapytać. I to tak, można powiedzieć, robi troszeczkę naokoło. A chce od nich otrzymać tą odpowiedź. I dlatego i y, y, y do nas y, y, jest takie pytanie. Inne pytanie jest na przykład w Ewangelii Jana w 11 rozdziale. Gdzie żeście Go położyli? Przecież Pan Jezus wiedział, gdzie jest położony. I yy, widzimy, że... Yy, że On chce od nas otrzymać tą odpowiedź. Takżeśmy też i w niedzielę wspominali o tym, yy, jakie jest Twoje imię. Znowu mamy pytanie. Aby od nas otrzymać odpowiedź. Żebyśmy my się wysilili. Uczniowie byli w bardzo takiej, no jakby to powiedzieć, w takim, takiej sytuacji bardzo łatwej. Yy, chodzili z Panem. Yy, byli przez Niego, można powiedzieć, karmieni słowem. On o nich się modlił, wstawiał się za nimi u Ojca, nie byli narażeni na trudności i dlatego właśnie wymaga się od nas, żebyśmy, kiedy jesteśmy właśnie w takich łatwych sytuacjach, kiedy chodzimy do zgromadzenia, kiedy żyjemy, kiedy, może powiedzieć, nie musimy się wysilić w Sobie Bożym. Kiedy, no, modlimy się, ale właściwie to tak, to tak niespecjalnie. To właśnie Pan Jezus chce nam zadać pytanie, za kogo my uważamy Syna Bożego? Ten, który za nas zmarł, ten, który za nas zmartwychwstał, dla nas zmartwychwstał, który teraz jest po prawicy Ojca, który wstawia się za nami który o nas dba miłuje nas ale kiedy przychodzą problemy to wtedy po prostu zaczynamy się modlić i dlatego uczniowie yy, widzimy, że Piotr który zawsze mówimy, że on taki był do przodu ale jednak tutaj yy, to co jest w Ewangelii Mateusza że nie ciało i krew ci to objawiło, ale że syn znaczy ojciec mój w niebie to właśnie odpowiada tą odpowiedzią, która jest prawdziwa chociaż później Pan Jezus jakby gromi go tego nie rozumiem za Chrystusa Syna Bożego powiedział prawdę ale jednak Pan Jezus jakby yy, chciał mu powiedzieć, że nie teraz jeszcze Teraz Syn Człowieczy musi cierpieć i tak dalej. Pokazuje Mu właśnie cierpienia Chrystusa, a yy, ten czas, o którym Ty myślisz, Piotrze, przyjdzie później. On się dopiero wypełni. I o tym właśnie też i mówi nam 27 rozdział tego yy, rozdziału, 27 wiersz tego rozdziału, powiadam Wam, zaś prawdziwie niektórzy z obecnych tutaj nie zaznają śmierci aż ujrzą Królestwo Boże. I Pan Jezus mówi, najpierw muszę iść na krzyż, muszę cierpieć, a później będzie czas, że przyjdę na tą ziemię i objawię się wszystkim w Królestwie. A uczniowie myśleli, że już, że już teraz nastanie Królestwo Boże. Za kogo mają mnie ludzie? Pan Jezus do tej pory wobec uczniów chodzi po tej ziemi, czyni różne cuda, naucza ich, stopniowo pokazuje im, kim On jest i w tych uczniach wzrasta pewne poznanie i teraz właśnie są świadkami tego niesamowitego cudu, który im się z pewnością w głowach nie mieścił i zadaję właśnie im to pytanie. Za kogo mają mnie ludzie? A ludzie odpowiadają za Eliasza, za Jana Chrzyciela, za Jeremiasza i tak dalej. Czyli tak można powiedzieć, za jednego spośród nich. Za jednego spośród nich, tylko że trochę wybitniejszego. Za takiego samego człowieka jak oni, można powiedzieć, tylko bardziej może obdarowanego. Dzisiaj praktycznie jest tak samo. Dzisiaj ludzie stawiają Pana Jezusa w tym samym miejscu. Pośród Marii, pośród świętych. Przypadkiem byłem u teścia. Leciał w telewizji taki reportaż. I taki tytuł był. Nie pamiętam dokładnie. Bóg jest żywy czy coś takiego, zainteresowało mnie to, co to może znaczyć. Ten reportaż był o jakimś jezuicie, który przybył tam do Częstochowy w jakimś tam czasie, w tym klasztorze. Yy, jacyś jezuici byli i przedstawiano kolejne losy tego człowieka. Yy, od szkoły po jakieś tam Yy, seminaria i tak dalej, i tak dalej. Poprzez obecność w Rzymie, w różnych innych miejscach. I tak troszkę z uwagą to śledziłem. Yy, inni słuchali z wielkim przejęciem. A ja na końcu się spytałem. Zobaczcie, mówię. Ani jednego słowa o Jezusie. W tym całym reportażu Niby Bóg jest żywy, przedstawiali różnych znakomitych ludzi, Wyszyńskiego, tam jeszcze innych, różnych i tak dalej, jakichś piusów, niepiusów, ani jednego słowa o Panu Jezusie. Dzisiaj jest tak samo, właśnie. Dzisiaj jest dokładnie tak samo jak wtedy, kiedy się zawiedli, że. Pan Jezus nie pokazał swojej wszechmocności w czarakcie ukrzyżowania. To całkiem, jeszcze można powiedzieć, znienawidzili Go z chęcią, by sami Go tam, nie wiem, kamieniami, kamieniami jeszcze czymś tam obrzucili i tak dalej. Ale Pan Jezus zadaje im wtedy to pytanie, a Wy za kogo mnie macie? I w nich właśnie już wzrosło to pełne poznanie i ta wielkość w ich oczach urosła na tyle, że Piotr odpowiada za Chrystusa Syna Bożego. Często przytaczam ten werset z Mateusza 16 rozdziału 16 wiersz. Odpowiadają Szymon Piotr, rzekł Ty jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Pan Jezus odpowiada w 17 wierszu Bo nie ciało i krew objawiły Ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Także możemy widzieć, że ojciec dał możliwość poznania tym uczniom, że oni go poznali. Że on jest tym prawdziwym Synem Bożym. Tym posłanym, przeznaczonym Mesjaszem. I jeszcze jedna można powiedzieć, ważna lekcja, kiedy teraz ten punkt zwrotny w życiu Pana Jezusa następuje, że On do tej pory ich naucza, przygotowuje i tak dalej. Teraz im objawia, że idzie na, chryz, na krzyż i oni są do tego przygotowywani, przygotowani i nie jest to dla nich zaskoczeniem. Lecz z pełną odpowiedzialnością. I całkowicie świadomie ta rzecz się dzieje, że on właśnie zdąża na chrys, na krzyż. Wypełnia to dzieło Boże, dlatego ci uczniowie, w nich po prostu jest ta pełność wiary. A wszyscy inni ludzie, można powiedzieć w tym momencie są zasmuceni, bo nie odkupił Izraela, lecz został ukrzyżowany. Pytanie, które Pan Jezus zadaje, za kogo mają mnie ludzie, jest w pewnym sensie prowokacyjne, no bo skąd uczniowie mieliby to wiedzieć? Musieliby przykładać ucho do tego, co mówi świat. I gdyby nie Boża łaska i to, że Bóg objawił prawdę o Panu Jezusie, to oni mogliby twierdzić, że Pan Jezus jest jednym z tych ludzi, których wymienili. Na szczęście i dzięki Bogu to Bóg objawia, Bóg Ojciec objawia prawdę o swoim Synu, i to tak naprawdę jest prawda słowa Bożego. I tutaj też chciałbym odpowiedzieć na pytanie Ludwika, dlaczego pan Jezus gromił uczniów? Dlatego, że jeszcze w tym czasie nie wypełniło się proroctwo Daniela z Ewangelii Łukasza. Na przykład przeczytajmy 19 rozdział wiersze od 36. To jest ten dzień wjazdu Pana Jezusa na osiołku, który zapowiedział prorok Daniel. I Pan Jezus mówi tutaj, może jeszcze wcześniej faryzeusze, a niektórzy z faryzeuszy, wiersz 39, a niektórzy z faryzeusze z tłumu mówili do Niego nauczycielu z grom uczniów swoich. A Pan Jezus i odpowiadając rzekł, powiadam Wam, że jeśli Ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. To był właśnie ten dzień, kiedy Pan Jezus się objawił i kiedy to był dzień, który, szło, który Żydzi mogli wyliczyć, bo to było dokładnie powiedziane przez Daniela. I dopiero od tego momentu tak naprawdę Pan Jezus jest tym rozpoznawalnym. I co też Paweł bardzo często czynił, na przykład dzieje apostolskie, 17 rozdział drugi, od drugiego wiersza. Paweł zaś według zwyczaju swego poszedł do nich i przez trzy sabaty rozprawiał z nimi, na podstawie pism, wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać, itd. I Paweł bardzo często to robił, opierając się na prorokach i Mojżeszu, pokazując, że Pan Jezus jest tym, który miał przyjść i Pan Jezus tutaj właśnie dlatego, moim zdaniem, gromi uczniów, bo to przyjście jego takie jawne, zapowiedziane przez Daniela jeszcze się nie wypełniło. Oczywiście były inne proroctwa, które Pan Jezus już wypełnił, ale w tamtym miejscu podczas wjazdu do Jerozolimy został rozpoznany przez innych ludzi też. W drugiej królewskiej, czwarty rozdział. 42 werset. Jest sytuacja, gdy Elizeusz jest tym, który karmi i rozmnaża, albo dzięki, przez jego ręce ten rozmnożony chleb ma miejsce. Potem przyszedł pewien człowiek z Baal-Szalisza i przyniósł dla męża Bożego, to znaczy dla Elizeusza chleby z pierwszego ziarna, dwadzieścia chlebów jęczmiennych i wór świeżego ziarna. A on rzekł, daj to tym ludziom, niech się najedzą. A jego sługa rzekł, jakże mam to dać dla setki ludzi. A on na to, daj to tym ludziom, niech się najedzą. Gdyż tak mówi Pan, najedzą się i jeszcze pozostanie. A gdy im to dał, najedli się i jeszcze zostawili, według słowa Pańskiego. I chwilę później, po tym, mamy zapisane w tejże drugiej królewskiej sprawę Namana, czyli z narodów. Ewangelia przechodzi na przedstawiciela narodów, i on jest zbawiony z łaski. Znamy tą historię, że on całkowicie nie był i z Izraela, i cud oczyszczenia jest dzisiaj obrazem na jak łatwa jest Ewangelia. I jeżeli teraz popatrzymy na Ewangelię Jana, to też jest paralelne miejsce, równoległe miejsce, to w Jana szósty rozdział też jest najpierw opisane właśnie rozmnożenie chleba, i potem mamy w 67, 67 wersecie Jezus rzekł do 12 czy i wy chcecie odejść czyli trochę inne tło widzimy bo tego nie widać w Łukasza, że tutaj było to napięcie, że Żydzi już wzgardzili Jezusem i po prostu odeszli, bo 66 werset mówi o tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Odpowiedział Mu Szymon Piotr, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. I 70. Jezus powiedział im, czy nie dwunastu Was wybrałem, ale jeden z was jest diabłem, a mówił to oczywiście o Judaszu. Czyli znowu wskazał na swoją mękę, która będzie tutaj właśnie efektem tego, że Judasz go wyda. No i wspomniany już Mateusza, 16 rozdział, także jest nawiązany, bo widzimy, nie pamiętacie tych siedmiu chlebów dla czterech tysięcy, to jest 16 rozdział Mateusza, 10 wersetu. I ile koszów zabraliście? I wcześniej wspomina, jeszcze nie rozumiecie, ani nie pamiętacie tych pięciu chlebów dla pięciu tysięcy. I ile koszów zabraliście? I chwilę później jest właśnie ta sytuacja, gdzie jest wskazane, A odpowiadając Szymon, Piotr rzekł, Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego.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 przez tych, którzy się wywodzą nie tylko z Izraela, bo pierwotiny były co prawda z Izraela w Jerozolimie, ale otwarcie na narody, czyli to na co pokazywał tenże Naaman Syryjczyk, który był z narodu. Pewno nikt z nas nie znalazłby Boga, gdyby On sam najpierw do nas nie wyciągnął ręki. I tak też czytamy o tej Lidii z że Pan otworzył jej serce, dlatego skłaniała się do tego, co Paweł mówił. Czy też czytamy w drugim się do Koryntian 4,6, Bóg rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie. Chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. I tak też było w tym wypadku. To Bóg dał do serca Piotra tę właściwą myśl. Też czytamy do Koryntian, że nikt nie może rzec Jezus jest Panem. Chyba tylko w Duchu Świętym. A więc to jest działanie Boże w nas. że Rozpoznajemy i wypowiadamy te Boże sprawy. Chciałbym się chwilę zatrzymać przy tym określeniu czy imieniu Chrystus. Na pewno wszyscy wiemy, co to słowo oznacza. Chrystus to jest namaszczony, po hebrajsku to jest Mesjasz. I namaszczenie jest znaną rzeczą w Biblii, ponieważ yy, yy, mamy opisane namaszczenie Arona, jego synów na Urząd Kapłański, to jest druga Mojżeszowa 28 rozdział. Yy, także prorocy namaszczali yy, osoby na królów. Na przykład yy, sa, yy, Samuel namaścił Dawida. Co czytamy w Pierwszej Księdze Samuela yy, czy też yy, Także Saul został namaszczony i wielokrotnie jest nazywany Pomazańcem Pańskim. Oczywiście Dawid także nim był. Mamy też wspomnianego Eliasza, który namaścił Elizeusza na proroka w jego swoje miejsce, Pierwsza Króleska, XIX rozdział. W pewnym sensie my także jesteśmy namaszczeni nie fizycznym olejem, ale Duchem Świętym, bo to jest powiedziane w pierwszym liście Jana, drugi rozdział, macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. A więc mamy Ducha Świętego, zostaliśmy pomazani właśnie tym świętym olejem. Dlatego też można powiedzieć, że jesteśmy namaszczeni. I ale Jezus Chrystus, czyli ten namaszczony, jest tym szczególnym, ponieważ On został namaszczony tak jak nikt inny. Tak też jest dosłownie powiedziane w liście do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, że namaścił Ciebie olejkiem wesela, jak żadnego z. Właśnie nie pamiętam tego słowa. Towarzyszy swoich. I także sam Pan mówi namaścił mnie Bóg, to jest Łukasz 4, rozdział 18 wiersz, cytat z Izajasza. Także w dziejach apostolskich czytamy w 10 rozdziale, 38 wiersz, to jest kazanie Piotra o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił Go Duchem Świętym i Mocą. A więc Jezus Chrystus jest tym namaszczonym. On jest także wspomniany w księdze Daniela, o czym dzisiaj już słyszeliśmy, 9 rozdział, 26 wiersz. Jako pomazaniec Pana, 26 wiersz a po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity zatem mamy świadectwo Słowa Bożego że właśnie Jezus Chrystus jest tym wyjątkowym pomazańcem i też Ewangelie są po to spisane, abyśmy uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem. Czyli, że On jest, tak mówi Jana 20 rozdział, że On jest tym właśnie obiecanym pomazańcem, tym Mesjaszem. Także przypomina mi się teraz Jana I pierwszy rozdział, 41 wiersz, kiedy Andrzej spotyka swego brata i mówi Szymona i mówi 41. 1,41. Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził Go do Jezusa. A więc Bóg dał im tę łaskę, że rozpoznali Go. Czyli, że On jest tym Synem Boga. A więc tu także widzimy, że jest już mowa o dwóch. A więc jest Bóg i Jego odwieczny Syn że On jest tym w tej świętej trójce, jak niektórzy to mówią, właśnie jest tym drugim. Choć oczywiście tu nie chodzi o drabinę, ale może o, o tym, w jaki sposób jest to wypowiedziane przez samego Pana, Ojciec, Syn i Duch Święty. Dobra odpowiedź, a jednak Panu Jezusowi nie, końcu, nie do końca się podobała. Dlaczego? Dlatego, że uczniowie znowu byli zamiast myśleć o tym, że Pan Jezus i na krzyż, to oni myśleli o tym, że ich wyratuje. I to jest to jest ta to, dlaczego Pan Jezus jakby wiedzieć nie zgadza się z tym, żeby oni tak myśleli. Bo następne wiersze właśnie o tym mówią. Następne te wiersze o tym pokazują, że za Chrystusa, Syna Bożego. Piotr powinien powiedzieć za Syna Bożego. Ale on najpierw powiedzie za Chrystusa. Chrystus jest ten pomazany, o którym Zbyszek wspomniał. Ten, który miał przyjść wyratować Izraela. Dla uczniów Syn Boży był na drugim miejscu, a to było niedobre. W Ewangelii Jana widzimy, że jednak jest ta sytuacja, że Pan Jezu, Piotr mówi, Tyś jest, jest Chrystusem, Synem, Synem Boga Żywego. Znowu mamy tą sytuację, że Chrystus jest na pierwszym miejscu, postawiony przez Piotra. I dlatego Pan Jezus zgromił, zgromił uczniów swoich? Dlatego powinien powiedzieć Piotr za Syna Bożego. I wtedy, yy, może wiedzieć, Mesjasz już się nie zmieścił. Ale oni myśleli właśnie tylko o tym, żeby był Izrael wykupiony, żeby Rzymianie byli usunięci i tak dalej, to jest ten powód, dlaczego, dlaczego Pan Jezus zgromił uczniów i zakazał im mówić o tym komukolwiek i później mówi, że musi cierpieć i musi iść na krzyż. I yy, w 22 wierszu mówi Syn Człowieczy, że Syn, ten, ten, ten człowiek, którego, którego wy tutaj widzicie, on musi iść na, najpierw na krzyż. Ten Syn Boży musi iść na krzyż. I dla nas też to ma, ma, ma tak być, żebyśmy właśnie widzieli, że Pan Jezus Cierpiał, złożył swoje życie i przez cierpienia i przez to całkowite opuszczenie może przez Boga yy, y, zmartwychwstał i jest po prawicy Ojca. I to niech dla nas będzie radością, że, właśnie, że yy, Bóg, który tutaj objawił się w ciele, złożył samego siebie, aby nas uratować.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 Jest to powód, o których wielokrotnie czytamy, że Pan Jezus zakazał o tym mówić, albo kiedy demony nazywały Go Wiem, kim Ty jesteś, Święty Boży, to chodziło o to, że On miał przed sobą krzyż, żeby nic nie stało na drodze na krzyż. Żeby właśnie nie, nie starali się obwołać Go królem i teraz oczekiwać Królestwa, tylko właśnie, żeby tę rzecz można powiedzieć utajnić na ten czas, żeby mógł dojść do tego właściwego momentu. Oczywiście my dzisiaj mamy mówić, kim jest Jezus Chrystus, że jest tym odwiecznym Synem Boga i my dzisiaj o tym już nie możemy milczeć. Biada nam, gdybyśmy o tym milczeli, nawet kiedy inni mówią coś odwrotnego. Ale rzeczywiście Wtedy te ludzkie myśli były niewłaściwe i to jest to widać też na przykładzie Marii Magdaleny, która uchwyciła się pana, mówi nauczycielu, a pan mówi do niej nie zatrzymuj mnie. Jej ludzkie myśli były inne niż jego, a więc pan zawsze myśli dalej niż. My myślimy i ten właściwy czas nadszedł później, czy w zasadzie dla Izraela on dopiero jeszcze nadejdzie. No! We'll yeah. yeah.